Cześć, tu mówię ja. I ja mam przyjemność Was gościć, moi mili goście, w podcaście wakacyjnym. A już nie robiąc, sobie ja i mówię: krzyżmy na to, czego wysłać to jest podcast wakacyjny jedyny polski podcast, który jest nadawany tylko i wyłącznie w wakacje i to jest właśnie taka mania, mówienia jeśli ma jakiś podcast to jest mój podcast, jedyny polski podcast, który to jest jedyny polski podcast, który jedyny polski podcast, dzięki któremu i takie tam rzeczy mam dla was kilka newsów i tak, dzisiejszy odcinek powinien być o tym co robię w tym tygodniu, czyli o warszatach bluesowych, tak? ale nie, nie, nie, nie będzie dzisiaj o nim bo o warszatach bluesowych będę mówił jutro bo jutro mam koncert finałowy i będzie będzie audio z tego koncertu i opowiem wam cały czas o warsztatach. Wszystko I powiem, tylko że w Fiemianowicach są organizowane warsztaty bluesowe i ja na nie uczęszczam. Jutro to będzie finał i ostatni na no, dzień. Wow, wow, Spadło mi to pomidora. Talerza z pomidorem. Dobra, e, jutro to będzie ostatni dzień tych warsztatów. A ja e, dzisiaj wam powiem o czymś innym. Pierwszy news to jest taki, dodali mnie do katalogu polskich podcastów, co oznacza, że jesteśmy podcastem już udokumentowanym, że jesteśmy podcastem z prawdziwego zdarzenia. Minus jest taki, że ten podcast jest nadawany tylko w wakacje i jeśli będę, nie wiem jak to powiedzieć panu Robertowi, który delikatnie mówiąc chyba się wkurzy. Albo nie, zależy jaki jest pan Robert, bo go dokładnie nie znam, niestety, przepraszam. Dobrze. No to teraz powiem wam o moim nowym projekcie yy, wy, Jeśli czasem mam ochotę sobie ponadawać na żywo z czatem No i coś takiego mi na serwis justin.tv justin.tv wpisujecie yy, I wtedy sobie nadaję na żywo No i czat mam wtedy Czy coś takiego no i możecie sobie posłuchać i poczatować ze mną, jeśli będę nadawał na żywo. Ale jak mnie wypatrzeć, że ja nadaję na żywo? Yy, możecie się do mnie napisać na gg, na Skype'a zadzwonić lub napisać, lub po prostu wysłać mi maila, że chcecie, ja was i będę o tym informował. Na stronie podcastu wakacyjnego, jeśli będę online, będzie taka tabelka się pojawiła, krzyszman is online i będzie trzeba coś tam kliknąć, wtedy będzie, wiecie, no będzie was przeniesie na tą stronę i, i takie coś będzie y, takie coś będzie no y, jak to powiedzieć y, i takie rzeczy będą publikowane ale no tam będzie w menu coś tam czy podcast wakacyjny live czy jakoś tak i opis tego co jest przy, będzie link niech cię przeniesie tam do archiwum tego no i będzie no i to jest w taki fajny sposób, na żywo taki dodatkowy projekt poboczny ale i tak będzie, no jeśli chcecie być informowani to po prostu albo napiszcie, albo albo wchodźcie na stronę dobrze, aha jeszcze napiszcie jak chcecie być o tym informowani, chociaż moim zdaniem właca się tylko na gg albo na Skype, bo na e-mailu tam nie wiem, odbierzesz za dwie godziny Cześć jestem na żywo, wchodzi, że tam dupa więc to jest bez sensu. Dobrze, a teraz może się. Może się ten. Może się przeniesiemy do naszej serii na wikipedyjnym szlaku, bo w 4 minuty 15 sekund powiedziałem wszystko co chcę, chciałem powiedzieć. S S <laughs> tak dziwnie trochę. Dobrze. a to może tym Wikipedyjnym szlakiem. chcesz przeżyć fascynujące przygody chcesz dowiedzieć się kilku nowych rzeczy o czymś czego nigdy nie słyszałeś Krzyszman zabierze, zabierze cię fascynującą podróż po tajemniczej krainie wikipedii z tego z, te, z tej podróży dowiesz się między innymi że fiut to polskie nazwisko dupa to znany znaczy to wielki rysownik a a a nareszcie zapraszam cię później Dobra, po tym debilnym wstępie mogę już zacząć chyba mówić normalnie Jestem Krzyszman i prowadzę podcast wakacyjny, którego właśnie słuchasz, a to co teraz. to czego teraz słuchasz to jest po prostu co to jest? Na wikipedyjnym szlaku, czyli Krzyszman odnajduje głupie wikipedyjne wstawki. Dzisiejszy, dzisiaj ten króluje u nas słowo fiut. Więc może tak, wpiszmy sobie w wikipedii wpiszmy w Google Field I najpierw patrzymy co w Google'ach nam wyjdzie pod słowem Feud. feud. Penny peniskutasz, wyszukiwarka-fotosik.pl Feud, Wikipedia, profesor Aleksander Feud, wszystko Feud, info na temat fiud, F jak feud, czyli przypadki rozwodu po kobiecie, geograficzny podział nazwisk, Feud, słownik JP, a teraz wpiszemy w grafika, co może być ryzykowne. No i już wiemy, co tam jest. I teraz idziemy na Wikipedię. Wikipedia nam mówi, że Fiut to jest polskie nazwisko. Brawa. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 1211 osób. To jest więcej niż Polska ma dzisiaj Żydów. Fiut to jest, żeńska odmiana to jest Fiut znaczy fiut to jest pan fiut, żona fiuta to jest fiutowa, a córka fiuta to jest fiutówna, a rodzina fiutów to są fiutowie, chociaż ja bym powiedział, że fiuty. No, ale nie jestem fiutem, więc nie wiem. E, dobrze, więc tak. Jest polski historyk historii literatury, rekrytyk literacki, eseista, e, zwany Aleksandrem Fiutem. No, Aleksander Fiut. Tak, jest też polski aktor Adam Fiut. Jest Dora Fiut, Polska Lekko Atletka i Walenty Fiut, Polski Alpinista. Swoją drogą pomyślmy jak przesanę musiał mieć gościu, który nazywał, nazywałby się Alfons Fiut. To by temu już spokoju nie dawali. No. Co jeszcze można powiedzieć o fiutach? O fiutach właściwie nic więcej nie można powiedzieć, bo. Już. Już, już, już. Bo już wszystko wyczerpała nam Wikipedia. Najpopularniejsze nazwiska w Polsce? Fiud nie jest takie aż takie popularne. Aleksander Fiud damy. Aleksander Fiud jest dość znany, bo ma zdjęcie nawet na Wikipedii. Najpopularniejszym nazwiskiem jest Nowak, ja takiego nie znam. Kowalski, później Wiśniewski, później Dąbrowski, Lewandowski, Wójcik, Kamiński, Kowalczyk. Jest sobie tak gdzieś... Sikora, Sawicki... Pietrzak znam takiego jednego Baran Sikorka Wysocki, Adamski też znam Sobczak nie znam Cieślak Sikorski Kołodziej znam tych dwóch Szult nie Nowacki, mróz Lipiński, mucha nie znam Jarusz znam y... Żak nie znam zresztą znaczy mówię o takich czy mówię w sensie, że no, że znam nie z telewizji powiedzmy albo z czegoś tam, tylko no A nie ma sobie raj Bo ja jestem sobie raj Jest sobie raj czy nie ma sobie raj O cholera jest, jeszcze jedna osoba nosi Dobrze Ja jeszcze z wami Nie żegnam jeszcze Dobrze, jest Brochol, to jest ja chcę sobie raj, nie może, nie da się szukać, no to jest do dupy. Dobrze, koniec dzisiejszego na wikipedyjnym szlaku, zapraszam, do, w następnym odcinku będzie na wikipedyjnym szlaku. Ja już jeszcze nie wiem co będzie, znaczy mam tam bazę takich kilku, a później będę musiał szukać. Ale na pewno ten odcinek się już kończy i ja Was zapraszam do nowego, znaczy do, do końcówki odcinka. że po jakże krótkim i bezsensownym nawikipcyjnym szlaku czas na koniec odcinka. Wiecie co? Ja już powoli będę kończył i więc jeśli chcecie sobie posłuchać Aidy do końca no to będziecie słuchać samej muzyki, bo ja już idę. Idę, idę, ale muzykę zostawię do końca, bo tak nieładnie urywać. Więc tak, piszcie komentarze, przesyłajcie tu innych ludzi i samych siebie też tu przysyłajcie. Subskrybujcie! I jeśli się pojawi, że Kruszman is online, chodźcie! Dziękuję wam wszystkim za słuchanie mnie i zapraszam do... do czego ja zapraszam? Zapraszam do dalszego słuchania. Nic sobie nie róbcie z tego, że ten podcast jest taki idiotyczny. Nie wiem czemu, Bez, Nie wiem, tak wakacje są to. Ten podcast ma być idiotyczniejszy. Będę w roku szkolnym też, że to był podcast idiotyczny, ale to będzie mniej idiotyczniejszy podcast od tego. <grytanie> to bezsensownie brzmi. Dobra. Dzięki bardzo, mówił Krzyszman i zostawiam Was z Aidą.